Moi drodzy, to już druga niedziela Adwentu. Czasu, w którym mamy przyjrzeć się swojemu życiu, w jaki sposób przygotowujemy się do przyjścia Chrystusa. I tego wspomnienia, które będziemy obchodzić w święta Bożego Narodzenia, i naszego spotkania z Chrystusem w dniu śmierci, czy w dniu ostatecznym. Dzisiaj Kościół daje nam za przykład postać proroka Jana Chrzciciela. Proroka. Bo przecież On jest tym, który zapowiada wyzwolenie Izraela, zapowiada przyjście Mesjasza, tak jak wszyscy prorocy Starego Testamentu. Pan Bóg posyła ich Izraelitom po to, by przez ich słowa pokazywać tą drogę, która jest drogą wierności Bogu. Ale, ale Jan Chrzciciel jest bardzo wyjątkowym prorokiem. Dlatego, że to jest ten, który jest na granicy Starego i Nowego Testamentu. To jest ten, który jako jedyny z proroków został wybrany już w łonie swej matki. To jest ten, który już w łonie matki cieszył się z tego, że narodzi się Zbawiciel, kiedy Maryja, sama będąc w stanie błogosławionym, nawiedziła swoją krewną Elżbietę. Wreszcie to jest jedyny prorok, który wskazał Zbawiciela, Mesjasza. Prorok, który przygotowywał drogę dla Pana. Prorok, który chrzcił w Jordanie, a był to chrzest nawrócenia. Ci, którzy ten chrzest w Jordanię przyjmowali, zmieniali swoje życie, jak mówi świadectwo Ewangelistów. To jest prorok, który. Wzywa do tego, by prostować ścieżki dla Pana, by Bóg mógł wejść w ludzkie serce. To jest prorok, który wskazując Zbawiciela Jezusa Chrystusa jednocześnie wysłał do Niego swoich najlepszych uczniów. I wreszcie to jest prorok, który do samego końca wierny jest temu zadaniu, które Bóg przed nim postawił. Bo przecież oddaje swoje życie za prawdę i broniąc prawa Bożego. I można zadać pytanie, w jaki sposób Jan Chrzciciel ma być dla nas wzorem. Najpierw, moi drodzy, warto podkreślić jedną rzecz, że my nie tylko mamy być tymi, którzy zwiastują Chrystusa, ale my mamy to szczęście, że możemy być tymi, którzy będą świadkami Chrystusa. Bo przecież my Jezusa znamy. Znamy Go z Pisma Świętego, znamy działanie Jego łaski, bo przecież tego działania doświadczamy w swoim życiu. Czy w sakramencie pokuty, czy w Eucharystii, czy wtedy, kiedy Pan Bóg daje nam swoje łaski. I my mamy być świadkami tego, że Chrystus działa w życiu człowieka. Mamy być świadkami tego, że Jezus Rzeczywiście pragnie ludzkiego szczęścia. I tak jak Jan Chrzciciel był wierny temu zadaniu, które Pan Bóg postawił przed Nim. Wskazał Mesjasza. Nawoływał do nawrócenia i wytykał grzech tam, gdzie On się pojawił, nawet Królowi. Był wierny do końca. Tak samo my mamy być wierni temu zadaniu, którym dla każdego z nas, jako dla człowieka wierzącego, jest dawanie świadectwa o Jezusie. I moi drodzy, dobre wypełnienie tego zadania jest także przygotowaniem się na przyjście Chrystusa. Na przyjście w momencie śmierci naszej, na przyjście w dniu ostatecznym. Bo skoro Pan Bóg każdego człowieka, który uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa, wyznaczył do tego, aby był świadkiem miłości Bożej, to będziemy musieli zdać sprawę z tego, jak z tego zadania się wywiązaliśmy. I po raz kolejny, moi drodzy, musimy zadać sobie pytanie, które nieustannie powinniśmy sobie zadawać. Gdyby Chrystus dzisiaj wezwał mnie do siebie, gdybym ja dzisiaj musiał zdać sprawę ze swojego życia, to co bym Mu powiedział? Czy jestem Jego świadkiem? Nie tylko słowami. Bo mówić można bardzo pięknie. Mówić można bardzo ładnie. Można opowiadać o tym, jak to Pan Bóg bardzo mocno działa w moim życiu, można mówić o tym, jak to bardzo ważne jest dla mnie, by być blisko Chrystusa. Jak bardzo pragnę tego, żeby moje życie było rzeczywiście życiem zgodnym z Ewangelią. Można mówić o tym, że człowiek się trudzi, aby w taki właśnie sposób żyć. Ale czy to mówienie przekłada się na konkret codziennego dnia? Czy ktoś, kto patrzy na mnie z boku, może powiedzieć, to jest uczeń Jezusa Chrystusa? Czy ktoś, kto patrzy na mnie z boku, może powiedzieć, to jest człowiek, który jest prawdziwym świadkiem? Świadkiem, który, tak jak Jan Chrzciciel, który nie był świadkiem, ale tylko tym, który zapowiadał. A wypełnił swoje zadanie do końca. Oddał życie za prawdę. I myślę, że każdy z nas mógłby uderzyć się w piersi i powiedzieć, jest jeszcze wiele takich momentów w moim życiu, kiedy świadkiem nie jestem. I pomimo tego, że czasami pięknie mówię, życie pokazuje co innego. Jest jeszcze wiele takich momentów, w których próbuję znaleźć jakieś usprawiedliwienie, w których znajduję jakieś półśrodki i uspokajam swoje własne sumienie, że przecież to jest ta dobra droga, że przecież jeszcze trochę i wszystko się poukłada jakoś. I zobaczmy, drodzy bracia i siostry, jak często jest tak, że Nasze bycie przy Chrystusie jest tak naprawdę bardzo rozmyte. Jak często jest tak, że to nasze świadczenie o Chrystusie jest bardzo rozmyte. I może mamy odwagę powiedzieć, natomiast często nie mamy odwagi uczynić. Bo boimy się, że coś stracimy. Bo może do czegoś tak bardzo się przyzwyczailiśmy, że nie chcemy tego utracić. I mimo, że, I mimo, że gdzieś w głębi serca, w głębi duszy tak naprawdę wiemy, że to jest jakaś sytuacja, która nas od Chrystusa oddziela, to nie potrafimy z tego zrezygnować. I szukamy usprawiedliwienia. I najchętniej słuchamy takich ludzi, którzy pogłaskają nas i powiedzą wszystko jest w porządku. Masz rację. Ale kiedy pojawi się ktoś, który powie hola, hola, poczekaj, czy poczekaj, spójrz na to z innej strony. Zobacz, przecież ta sytuacja tak naprawdę nie jest świadectwem Twojej wiary. To od razu się wycofujemy. Bo wydaje nam się, że coś stracimy. A przecież tak naprawdę... Bądź się powinniśmy tylko tego, że stracimy życie wieczne, albo stracimy naszą miłość do Pana Boga, bo nie zadbamy o nią w odpowiedni sposób. Jan Chrzciciel, ten który wskazał Chrystusa, ten który był jego heroldem, nie bał się stracić życia, żeby być wiernym do samego końca. W historii Kościoła mnóstwo jest takich ludzi, którzy nie bali się stracić swojego życia, bo chcieli być wierni Panu Bogu do końca i przez to stali się prawdziwymi i autentycznymi świadkami. Jest wielu takich, którzy są prawdziwymi i autentycznymi świadkami, i pomimo tego, że nie oddają swojego życia w męczeństwie, potrafią zrezygnować z jakichś relacji, z jakichś spraw, z różnych rzeczy, tylko dlatego, że chcą być wierni Panu Bogu do końca. I to jest postawa, którą każdy z nas powinien w swoim życiu przyjąć. Trudna postawa, bardzo trudna, ale Chrystus, stawiając nam takie wymagania, daje siły potrzebne do tego, byśmy im sprostali. Adwent, czas oczekiwania. czas przygotowania jak ja się przygotowuję czy dbam o to by być prawdziwym świadkiem